Pięknie w piątkowy Albo sobotny W zależności od tego gdzie słuchacie Albo jakiś inny W zależności od tego kiedy słuchacie Poranek Albo popołudnie Dzisiaj No trochę się rozbestwiłem Bo w zeszłym tygodniu nie nagrywałem Wykorzystałem Materiały archiwalne Do skonstruowania odcinka Cały ten jaz. Dzisiaj po takiej przerwie postanowiłem się zebrać, wziąć do kufy i nagrać coś. Jeżeli się nie mylę, to chyba zbliżam się do 80 odcinka bardzo szybko. Czyli też coraz bliżej do odcinka setnego, który jest póki co takim punktem docelowym zgodnie z założonym jakiś czas temu planem dzisiaj będzie o moich rówieśnikach ale nie o pokoleniu Power X XJP2 czy chuj w zależności od tego do jakich źródeł się odwołamy bo będzie to o rówieśnikach moich nie współczesnych lecz o moich rówieśnikach z lat ubiegłych a konkretnie z lat 80 a jeszcze konkretniej będzie to o moich rówieśnikach nie takich prawdziwych, rzeczywistych, o chłopakach z mojego pokolenia, z mojego podwórka. Oni też są w pewien sposób warci uwagi, ale część z nich występowała już w tym podcaście niektórzy wielokrotnie, więc myślę, że na ich temat nic nie będę mówił, bo oni sami lepiej się przedstawili. Będzie o moich rówieśnikach z mediów. O moich rówieśnikach nieprawdziwych, a konkretnie o dwóch. Pierwszym z nich będzie Kuba Piekielny. Ci, którzy są mniej więcej w moim wieku, pamiętają, że w latach 80. Wcześniej również, mniej więcej do 90. roku, komiksy były towarem no jednak trochę deficytowym w Polsce dzisiaj możemy sobie rozmawiać na temat zapaści rynku na temat tego że eskalacja cen że gdzieś tam dół wydawniczy i tak dalej oczywiście natomiast jeżeli porówna się to powiedzmy z latami 90. z przełomem wieków to jest dół ale jeżeli porówna się to z wcześniejszą dekadą z okresem po stanie wojennym to tak czy siak nie mamy na co narzekać Mamy bardzo dos dobry dostęp I do rodzimych przedruków I do produkcji rodzimych I do rynków oryginalnych Z całego świata Więc jest pięknie Wtedy było trochę inaczej O tym jak było w latach 80 na rynku To ja już trochę wspominałem W kilku innych odcinkach Wiadomo no, wtedy królował jeszcze Żbik Jakieś ostatnie relaksy Fanki Kowal w fantastyce I gdzieś tam powiedzmy jeszcze seria Denikenoska. Natomiast e, to nie było wszystko. Był oczywiście Tytus, o którym też mówiłem. E, byli Kajko i Kokosz, nieodżałowanego mistrza Janusza Chrysty, o których być może jeszcze kiedyś będzie. To zresztą seria, która jest mojemu sercu bardzo bliska, bo był to no, jeden z pierwszych na pewno, jeżeli nie zupełnie pierwszy komik, który czytałem na którym nauczyłem się w ogóle czytać. Ale oprócz tego też była wtedy na scenie kobieta, autorka. Zresztą duch w nie ginie i pamięć o niej nie zaginęła do dzisiaj, mimo że od jakiegoś czasu nie jest już tak aktywna. Kiedyś mam tu na myśli Charlotte Paweł, Jej takim sztandarowym dzieckiem, taką sztandarową serią był Kleks. Kleks i towarzysząca mu parka dzieciaków, prawdopodobnie nastoletnich. Dla czytelników młodszych takie małe wyjaśnienie Kleks to nie jest to samo, co pan Kleks. Charlotte Paweł oprócz tego, że rysowała Kleksa, o którym może innym razem yy, popełniła też parę innych rzeczy. Jedną z nich jest właśnie Kubuś Piekielny. Jego przygody ukazywały się w zeszytach w zasadzie w dwóch zeszytach się ukazały a oraz w Świecie Młodych to się chyba tak nazywało, dobrze mówię a potem w takiej magazynie Uśmiech Numeru który był gdzieś tam powiedzmy spin-offem Świata Młodych natomiast kilka lat temu konkretnie Z3 w 2009 roku wydawnictwo Ongrys które między innymi właśnie wprowadza na rynek ponownie stare rzeczy odgrzewali autorów z ubiegłych lat, wypuściło taki zbiorczy zbiorczą reedycję przygód Kubusia w ogóle muszę przyznać że Leszek Kaczanowski i jego ekipa robią naprawdę świetną robotę, widać w ongrysie pasję, widać to że mają jakąś misję Mam wrażenie, że robią coś gdzieś z celem i przykładają się do tej roboty. Tom dosyć taki, muszę przyznać, sfory, Grubo ponad 100 stron, ponad 120 wręcz. Zbiera dwa zeszyty z przygodami szczęsnych i, pie, i piekielnych. Przesadów i piekielnych, czyli przeprowadzka i sąsiedzi. Oprócz tego jest też Zeszyt Remont, Remont, a także starsze przygody Kuby, jego rodziców i właśnie rzeczy wspomniane z uśmiechu numeru. Kuś piekielny to był dzieciak, który był prawdopodobnie wtedy w moim wieku, kiedy ja zacząłem czytać jego przygody. To była pierwsza połowa lat 80. Mogłem mieć jakieś 6-7 lat, mniej więcej w tym wieku, bo pamiętam, że było to przed urodzeniem mojej siostry. On na oko i Malwina wyglądają na podobny wiek. Teraz tak, z pewnością jest to lektura nie tylko dla sentymentalnych czytelników, którzy ją znają, ale również dla prawdopodobnie współczesnych dzieciaków. Dlatego, że jest to komiks, użyję tutaj frazesu lekki, łatwy i przyjemny w swoim założeniu humorystyczny natomiast z perspektywy lat zupełnie nieoczekiwanie zyskał jeszcze jeden walor jeszcze jeden poziom głębi, a mianowicie wartość tak jak no, <grymne> filmy Barei nie tylko sentymentalną, ale również w pewien sposób dokumentalistyczno-historyczną. Kuź piekielny jest komiksem, który nadal po tych wszystkich latach oczywiście jest śmieszny i bawi nas i generalnie rzecz biorąc jest wesoły, natomiast czasem śmiejemy się już z trochę innych sytuacji, o ile na przykład sceny, kiedy piekielna uczy się jeździć samochodem są tak samo śmieszne, to już sytuacja w jaki sposób nagle do rodziny piekielnych trafiły trzy maluchy i wszystkie perypetie z tym związane y, są to rzeczy, które odchodzą trochę w niebyt podobnie jak y, masowe remonty w nowo budowanych blokach w dzisiejszych czasach nie są już standardem y, bardzo ciekawy wgląd w socjologię w warunki <śmiech> życia w relacje społeczne Które panowały w tamtych latach Ale tak jak mówiłem przede wszystkim Jest to seria humorystyczna yy, Ona śmieszy do dzisiaj Jest to humor może czasem niewyszukany Ale Taki bardzo przyjemny, bardzo przyjazny yy, Bez szydery Jest to humor Jeżeli już ironizujący To jest to autoironia w stosunku do Autorki, do jej Czasów, do Społeczeństwa, w którym wtedy żyła nie jestem pewien, czy ta pozycja jest do dostania. Nadal myślę, że to jest proste do sprawdzenia w internecie na stronie Ongrysa. Gdybyście mieli ochotę i okazję, to warto. Dlatego, że taka postać jak Kuba Piekielny, mimo że żyje w świecie bez internetu, bez komórek i w zupełnie innych warunkach, to jednak dzieciak z krwi i kości z jakimiś tam swoimi radościami, problemami i z całym zestawem cech właściwym, właściwych dzieciom, to mogę powiedzieć patrząc na swoje nieco młodsze ale już wykazujące pewne niszczycielskie i szkodnicze tendencje na miarę co najmniej Malwiny także y, również y, dla tych, którzy chcieliby polecić komiks jakiemuś laikowi, jest to rzecz ciekawa Y, może zainteresować gdzieś właśnie na tym nowym poziomie takiej odskoczni. To tyle może o piekielnym. Drugim natomiast y, takim, no, sentymentalnym moim wtedy rówieśnikiem, o którym chciałbym opowiedzieć, to jest chłopak nieco starszy. Być może 10, być może dwunastoletni. Chłopak, który był, mam wrażenie, dla wielu chłopców z mojego pokolenia w jakiś tam sposób bohaterem. Dzieciak należący do ludu z równin, czyli Atreju. Myślę, że teraz już wszyscy wiedzą, o czym mowa. Była kiedyś taka książka niemiecka, zresztą nazywała się Niekończąca się opowieść. I w latach 70. pewien znany twórca postanowił na jej podstawie nakręcić film. Film ten obejmuje mniej więcej połowę akcji, która odbywała się w książce, ale i tak okazał się sporym sukcesem. Trzeba przyznać szczerze, że jest to film nadal y, godny uwagi. Oglądaliśmy go jakiś czas temu z żoną i muszę przyznać, że mimo że w warstwie wizualnej, estetycznej trochę się jednak zestarzał. No tutaj, nie oszukujmy się, jednak ograniczenia technologiczne tamtych czasów robią swoje. To właśnie, na której był oparty, to historia, którą opowiadał, do tej pory broni się. Albo przynajmniej mnie wydaje się, że się broni, ponieważ patrzę na nią z mojej perspektywy. Oczywiście patrzę też na nią z perspektywy gdzieś tam tego no, chciałem powiedzieć nostalgicznego, ale nostalgia to jest złe słowo, dlatego, że to jest tęsknota za domem, a niekoniecznie za czasem minionym, więc takiego sentymentalnego punktu widzenia. Pamiętam jak dziś, że pierwszy raz na tym filmie byłem z klasą na wycieczce w kinie. Pojechaliśmy do Warszawy, bo w żadnym z dwóch kin, które wtedy w nie istniały, bo w tamtych czasach w nie istniały dwa kina, jedno w Mirkowie, w obecnym budynku Domu Kultury, Kino Mirków, nomen drugie natomiast Kino Beata w zrujnowanym od paru lat budynku hugonówki jednego z pierwszych zakładów leczniczych na terenie, jeszcze wtedy nie uzdrowiska, ale letniska Konstancin. Budynek zresztą od paru lat jest remontowany za unijne pieniądze i na stronie Mazowieckiego oddziału zajmującego się funduszami unijnymi jest ogromny plan na część tego, jak to pięknie zostało odremontowane. W rzeczywistości nie ma dachu ścian, a yy, no ściany ma jeszcze, ale nie nadają się nie mówiąc już o oknach, atykach i wykończeniach. <śmiech> Przepraszam za tę dysgresję. Pojechaliśmy wtedy do Warszawy oglądaliśmy ten film w kinie nie pamiętam, jak kino się nazywało. Zresztą mógłbym to sprawdzić, ale trochę nie chce mi się ruszać do komputera w kinie przy obecnym placu bankowym. To film, który robił wtedy ogromne wrażenie ze względu na efekty. One były naprawdę niezłe jak na tamten czas. Trudno jest mi porównać je z czymś innym, bo... Nie pamiętam dokładnie, co w tamtych czasach wchodziło. <coughs> Natomiast miały rozmach. Miały gdzieś tam wizję, która była dosyć swójna. Może teraz trochę jadą tandetą, ale takie były czasy i nie było komputerów, które by nas wspomagały. W zasadzie bohaterów w niekończącej się opeści jest dwóch. Tylko, że oni są w pewien sposób komplementarni. Tym głównym jakby... Prowadzącym bohaterem jest Bastian, który znajduje książkę, właśnie niekończącą się opowieść, którą kradnie, czy też powiedzmy pożycza z sięgarni i czyta potem zamknięty w szkole na strychu. A tym drugim jest wspomniany Atreju, czyli dzieciak, którego dziecięca cesarzowa wysłała z misją, aby dowiedział się jak zapobiec ekspansji nicości, która niszczy fantazję. I to był taki dzieciak, w którego myśmy mogli się wtedy bawić. On miał konia, on był dzielny, wyglądał trochę jak Indianin i przeżywał niesamowite przygody. Myślę, że do pewnego stopnia był nawet e, niezłą alternatywą dla kapitana Klosa albo dla Janka Kosa, w których też w tamtych czasach się bawiliśmy. Film zresztą tak na dobrą sprawę dla mnie w warstwie fabularnej niewiele się zestarzał jedyne co zwróciło moją uwagę to jest to, że wydawał się bardzo krótki wyjątkowo wręcz krótki pamiętam, że kiedy w kinie go oglądaliśmy to scena, kiedy konia treju tonie na bagnach to się wydawało tak gdzieś bardzo, bardzo głęboko w filmie myśmy zdążyli się z tym koniem tak zżyć i wszyscy tak strasznie przeżywali to, że on się wziął i utopił a tymczasem to gdzieś w zasadzie sam początek filmu, kiedy tylko Atreju rusza na swoją misję. Pamiętam taką dramatyczną, o, długo wspominaną scenę prawie z finału, kiedy Atreyu walczy z gmurkiem. Gmurk był, no cóż, teraz kiedy na niego patrzę to widzę, że jest włochatą kukłą, ale wtedy... No był czymś strasznym scena, kiedy Wynurza się z mroku Wśród ruin Ta była scena, która robiła wrażenie Myślę, że Warto Ten film obejrzeć, żeby go sobie przypomnieć I myślę, że ci z nas, którzy mają Dzieci w odpowiednim wieku To znaczy takie, którym Nie strach już gmurka pokazać Mogą spróbować I puścić dzieciom Ten film, żeby Zobaczyć jak na tę starą jednak pod wieloma względami baśń zareagują dzieciaki współczesne i to by było w zasadzie na tyle dzisiaj dzisiaj odcinek taki krótki troszeczkę tylko wspominkowy po prostu jakoś tak zebrało mi się na przypominanie sobie dawnych rzeczy i tych dwóch akurat chłopców w zasadzie trzech gdzieś tam do mnie do drzwiczek pamięci w zeszłym tygodniu zapukało. A teraz życzę Wam wszystkim spokojnego piątku, jeżeli pracujecie i przyjemnego weekendu, który nastąpi po nim. Pozdrawiam.